a strzeżcie się kwasu aryzeuszów i saduceuszów. A oni rozmawiali między sobą, mówiąc, nie wzięliśmy chleba. Co obaczywszy Jezus, rzekł im, o czym, że rozmawiacie między sobą, o małowierni, żeście chleba nie wzięli? Jeszczeż nie rozumiecie, ani pamiętacie o tych pięciu chlebów, a onych pięciu tysięcy ludzi.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 A gdy przyszedł Jezus w stronę Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Kimże mnie powiadają być ludzie, Syna Człowieczego? A oni rzekli: Jedni Janem, Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, inni też Jeremiaszem, albo jednym z proroków. I rzekł im: A wy kim mnie być powiadacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Tedy odpowiadając Jezus, rzekł mu, Błogosławionyś, Szymonie, Synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.